Witam Państwa, Marek Mazurkiewicz, zaczynamy audycję w Państwo Miasto. Dzisiaj znowu na temat Esperanto, na temat wystawy lalek w Japonii. Jest tutaj z nami pani Justyna Lisiecka ze Związku Esperantystów, która mam nadzieję powie nam coś ciekawego na temat tej wystawy. W Japonii, w mieście Higashi Higashikagawa, będzie organizowana wystawa lalek. Będzie się ona odbywała od 28 września do 6 października. Będzie to wystawa lalek, gdzie pokazywane będą lalki z różnych krajów, zarówno z Europy, jak i z Ameryki Południowej, jak i z Azji. Będzie ponad 800 lalek z 42 krajów, w tym 63 lalki z Polski. Ta wystawa, tak właściwie to poświęcona jest Polsce. Dlaczego? Dlatego, że te lalki były zbierane przez esperantystów z całego świata, a ponieważ język esperanto narodził się w Polsce, więc w podziękowaniu organizatorzy wystawy postanowili, że właśnie ta wystawa zostanie poświęcona Polsce. Powiedzmy może, kto to zorganizował, bo to też jest ciekawa postać. Organizo organizowana jest wystawa przez Nowy Związek Turystyczny, przez pana Etsuo Miyoshi, który jest przewodniczącym tego związku i który interesuje się bardzo zarówno lalkami, jak i sprawami etnografii, turystyki, kultury i właśnie dlatego również ta wystawa została zorganizowana, będzie zorganizowana, jest to już w ogóle trzecia wystawa ponieważ były już dwie, ta będzie trzecia, miejmy nadzieję, że co roku będą takie wystawy. Mam nadzieję, że to będzie trwało, pan Etsuo też ma spory wkład w ogóle w promocję Esperanta Tak, pan Etsuo Mioś jest doskonałym esperantystą, promującym esperanty, Esperanto na wszelkie sposoby kochającym Esperanto tak, coś jeszcze mieliśmy powiedzieć? Mieliśmy powiedzieć o tych lalkach, że one są yy, yy, takie narodowe, tak? I promują te kraje. Tak, yy... lalki są yy, z różnych krajów i yy, yy, yy, no, oczywiście no, wszystkie lalki są inne. Yy, lalki z Polski są inne niż lalki na przykład z Urugwaju czy z Argentyny. Yy, no, lalki pokazują prawda, istotę narodu. Prawda? Również upodobania narodu, to że mogą być ubrane lalki w stroje na przykład przeozdobione kwiatami czy haftami czy, czy jakimiś kokardami, wstążkami, to również mówi właśnie o narodzie dużo. Poza tym lalki są też bardzo różne. Są lalki typowe, są lalki też wykonane z papieru, z porcelany, z materiału. Wiele lalek posiada biżuterię ze srebra, korale, kamienie jubilerskie. Także jest, jest po prostu ogromna różnorodność tych lalek, ale poza lalkami... Można tam znaleźć, na wystawie można będzie znaleźć również broszury dotyczące poszczególnych krajów, czyli tak właściwie uczestnik wystawy może się dowiedzieć bardzo dużo o danym kraju, nie tylko y, oglądając lalki, ale również y, czytając te broszury i ulotki i wtedy ma y, lepszy obraz kraju. Rozumie... A tak, faktycznie to i wielu kontynentów, prawda? Rozumiem, że broszury w Esperanto. Y Podejrzewam, że roszury są w Esperanto, w angielskim i w japońskim, tak myślę. Tak, bo to jest w Japonii, tak? Tak. To powiedzieliśmy miejscowość, ale to nie każdy wie, że to jest w Japonii. Coś jeszcze miałem zapytać. A, lalki z Polski będą? Lalki będą, tak, będzie ponad 60 lalek z Polski. Tak, i to jest chyba y, dosyć spora y, liczba lalek. Y, w sensie procentowo ze wszystkich. W sensie wszystkich, procentowym, tak? tak, tak, tak. Będzie to spora część wszystkich lalek. I jedzie ktoś ze związku z młodzieży, zgadza się? Y, tak, będą, y, to znaczy będą, repre, będą reprezentanci Polski na tej wystawie. Dobrze, to w takim razie y, Borys Kozielski jeszcze jest z nami, coś się będzie wtrącał? Czy? Tak, ja chciałem się zapytać, bo y, lalki kojarzą mi się raczej z tak zabawką. Natomiast to chyba nie są lalki y, takie dziecięce do zabawy, tylko to są lalki, które są dziełami sztuki. E, tak, to są różne lalki. To są lalki, które są dziełami sztuki, to są też takie małe lalki. Są tutaj też lalki marionetki z teatrów lalkowych. O, I one na przykład obrazują czarowników, czy jakieś leśne duszki. Aha, aha. E, to są lalki wszelkiego rodzaju. E, I duże, i małe, i i właśnie, no po prostu to są lalki różne. No, że tak powiem, dużo to, rangę tego wydarzenia to podnosi jeszcze fakt, że sposob, patronat nad tym wydarzeniem obejmie ambasada Polski i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mhm. I na otwarciu nawet będzie ambasador Polski i przedstawiciele władz Kagawa. Także, no, bardzo dużo informacji będzie przekazywanych w środkach marszowego przekazu, także będzie impreza nagłośniona bardzo, dużo bardzo osób będzie o niej wiedziało i też myślę, że bardzo dużo osób przybędzie, żeby te lalki zobaczyć, bo to będzie naprawdę bardzo ciekawa wystawa. A czy możemy się spodziewać w internecie jakiejś relacji z tego wydarzenia? Myślę, że tak to byśmy poprosili o jakiegoś linka, żebyśmy mogli yy, no, pod, pod audycją, po prostu w notatkach do audycji podać yy, tego linka, tak. żeby można było śledzić, yy, jak to tak. tam wygląda, co tam się dzieje, dobrze? Już jest informacja na Wikinews na ten temat, yy, i na polskim, i na Esperanckim serwisie. Coś jeszcze zostało do Na, na, na razie nie, na razie jest tylko na tych dwóch, tak? Z, już za chwilę kończymy. I to chyba będzie wszystko. Także to nagramy, to wrzucimy, będzie wolno dostępne. Mam nadzieję, że to się jeszcze gdzieś wykorzysta, ukaże poza Radiem w Net i radiem, w których to nagrywamy. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Słuchacie Wikiradia. Szczegółowe informacje na stronach www.wikiradio.org.